Mongołowie, Ruś, Moskwa i Litwini w latach 1223-1320. O tym podczas dzisiejszego spotkania trzeciego w cyklu Historia Żywa poświęconego wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem. Od Rusi po Rosję. W roku 1241, kiedy na ziemiach polskich postępowało rozbicie dzielnicowe, bohaterski odpór najazdom Mongołów próbował stawić poległy w bitwie pod Legnicą w 1241 roku właśnie książę śląski Henryk Pobożny. Mongołowie jednak okupacji nam nie narzucili, ale lata 1223-1320 to najazd i kolejne dekady okupacji mongolskiej, zwanej potem tatarską, na ziemiach Rus podzielonych na wiele księstewek. Słynące z okrucieństwa azjatyckie imperium dżingis pierwszy raz najechało te ziemię właśnie w 1223 roku, rozpoczynając ponad 250 lat panowania na Rusi. popularny rosyjski historyk Lew Gumilow, zmarły w 1992 roku, uważał, że Mongołowie, którzy opanowali róż, ocalili ją w ten sposób od nieuchronnej dominacji Zachodu. Czy to był rzeczywiście dobroczynny najazd? Jak zmienił kulturę polityczną ziem ruskich, stosunki społeczne, ustrój? Czy te zmiany następowały równomiernie na ziemiach ruskich, na przykład w Republice Kupieckiej Nowogrodu Wielkiego, czy na Wołyniu i Rusi Czerwonej, tu na styku z państwowością Piastów, kontaktów dynastycznych, handlowych, starć militarnych, wreszcie we Włodzimierzu nad Klaźmą z uciekinierami przed Mongołami czy wokół małej osady Moskwa. Jaką rolę w tym wszystkim odegrało pogańskie księstwo nadbałtyckich wojowników, Litwinów? Historia Żywa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 Witam serdecznie. Kiedy ucierały i ścierały się relacje Polski i Rusi, nadszedł ten moment, kiedy pojawili się niespodziewani goście w tych okolicach. W 1223 roku pierwszy raz azjatyckie, stepowe państwo Dżingis -Hana najechało na Ruś. To był szok, panie profesorze? No niewątpliwie to było coś jak inwazja Marsjan, jaką wyobrażano sobie w latach 30. XX wieku w postaci szokującej audycji radiowej Orsona Wellesa, która przestraszyła Amerykanów jeszcze przed II wojną światową. To był rzeczywiście najazd jakby z innego świata, bo przecież mimo wielowiekowego sąsiadowania pełnego walk, starć państw ruskich czy państwa ruskiego ze stepowcami, którzy przemieszczali się wzdłuż zachodniego odcinka Wielkiego Stepu Eurazjatyckiego w kierunku Morza Czarnego. To jednak były to stosunkowo nieliczne plemiona, zorganizowane tylko na takim poziomie, że pozwalało im to prowadzić działalność upieszczą o krótkoterminowym celu. Natomiast to, co stworzył Dżingis Khan, Niemal z niczego w ciągu krótkiego, bo tylko przecież ludzkiego życia było zjawiskiem zupełnie nowym. Było to bowiem świetnie zorganizowane imperium, które nie tylko łupiło, ale podbijało, podporządkowywało ziemię i zamieszkujących je ludzi na niespotykaną wcześniej w historii skalę. Ten system imperialny, jaki stworzyli Mongołowie, rzeczywiście może budzić respekt i przerażenie jednocześnie. Przerażenie było podstawową metodą działania tej technice podboju, jaką doprowadził do perfekcji Dżingis Khan. Prawda? Zastraszyć zarówno nowymi budzącymi szok technikami wojennymi, te dymy czy gazy bojowe, jakie wynaleźli czy upowszechnili w swoim działaniu Mongołowie ta świetna organizacja wywiadu i agentury wpływu, można by tak powiedzieć, którą poprzedzali swój najazd Mongołowie, szerząc wieści właśnie o niezwyciężonym charakterze armii nie z tego świata, armii, której nic nie potrafi się oprzeć, armii, która potrafi zabić każdego przeciwnika, a zostawia za sobą piramidy trupów. To miało sparaliżować wolę obrony jeszcze zanim pojawiła się sama siła zbrojna Dżingis Wreszcie doskonała organizacja militarna systemu wojskowego Dżingis podział na tysiące, dziesiątki tysięcy liczące oddziały, świetnie skorelowane, współpracujące ze sobą wykorzystujące także przestraszonych tą nawałą kolaborantów z terenów, na które właśnie wkraczała owa armia. To wszystko razem składało się na niebywały, niesłychany, zupełnie bezprecedensowy sukces imperium Dżingis Hana. Wjeżdża on na czele swojej armii na tereny Rusi w roku 1221, niszcząc wcześniej już i tak splądrowany przez wspomnianego przez nas w czasie poprzedniej audycji księcia Andrzeja Bogolubskiego Kijów, Ruinuje tę południową Ruś, ale cofa się do Mongolii, ponieważ ma tam pilniejsze sprawy do załatwienia związane z końcem życia starzejącego się już wielkiego hana i potrzebą zorganizowania podziału zadań i dziedzictwa terytorialnego ogromnego już stworzonego wtedy w połowie Azji Imperium Mongolskiego. To sprawia, że ten wyrok na Rusi, na resztę Europy, jak się zdawało, zostaje odroczony na chwilę po pierwszym najeździe, po klęsce, której doznali próbujący bronić swojej ziemi książęta Ruscy w bitwie nad Kauką. Nowy najazd, ten, który utrwali dominację mongolską właśnie na 240 lat, następuje w roku 1239-40-41. Prowadzi go wnuk. Dżingis już już nieżyjącego wtedy, Batuhan prowadzi te oddziały, które najpierw niszczą ostatecznie opór książąt ruskich i zajmują teraz już na trwałe ziemie ruskie w większości, rozciągając albo bezpośrednie, albo pośrednie panowanie mongolskie nad całością tych ziem. I następnie rusza dalej na zachód w kierunku Węgier i Polski, bo te dwa kraje były obiektem kolejnego uderzenia w roku 1241 równoległego armii mongolskich. Dla nas oczywiście, jak wiadomo, skończyło się to dramatyczną przegraną w walce pod Legnicą, ale jednocześnie skutecznie Twardy opór, który spotkali Mongołowie w tym skrzydle swojej wyprawy uderzający przez ziemię polskie dalej na zachód sprawił, że Mongołowie tego najazdu już nie kontynuują, ale zawracają i na stałe tutaj swojej dominacji. Na ziemiach polskich nie zainstalują, będą tylko powracali jeszcze kolejnymi niszczycielskimi najazdami kilkakrotnie w wieku XIII. To oczywiście jednak jest zupełnie inny rodzaj strat, zupełnie inny rodzaj nieszczęścia niż to, które spotkało Ruś, jaka znajduje się pod panowaniem mongolskim przez następne 240 lat. Powiedział pan profesor, że Ruś spotkało nieszczęście. Tymczasem współczesny historyk, lew Gumilow, zmarł 30 lat temu, w 1992 roku, propagował w swoich popularnych książkach tezę, że Mongołowie opanowali Ruś i w zasadzie ocalili ją w ten sposób od nieuchronnej dominacji Zachodu. Skąd taki pomysł? Bardzo dziękuję, że pani redaktor zwraca uwagę na tę niezwykle ważną dla dzisiejszej Rosji reinterpretację najazdu mongolskiego. Najpierw jaśnie słowo reinterpretację. Pierwotne źródła, czyli te źródła, które pochodzą z czasów najazdu mongolskiego, nie pozostawiają wątpliwości. Najazd jest straszliwą, klęską i spustoszeniem. Oczywiście autorami tych zapisów kronikarskich są księża prawosławni, mnisi, Potrafią pisać, prowadzą kroniki, i dla nich ten najazd obcych, pogan, plądrujących ziemię, bogobojnych, nawet jeśli nie zawsze moralne życie prowadzących książąt chrześcijańskich, ruskich książąt, jest jakimś straszliwym nieszczęściem. No, wali się cały ten świat chrześcijańskiej Rusi i wkraczają obcy, inaczej wyglądający, używający przerażających technik wojskowych najeźdźcy, którym nic nie potrafi się oprzeć. No, rzeczywiście całe miasta zostają obrócone w perzynę, w gruzy, zostają spalone, dziesiątki tysięcy budynków, setki tysięcy ludzi uciekają przed najeźdźcami mongolskimi ze swoich domostw, czasem setki także kilometrów na północ, no bo tam w nieprzebyte lasy północnej Rusi wydaje się, że najbezpieczniej można się skryć przed Mongołami, którzy raczej są zainteresowani splądrowaniem tych miejsc, gdzie kumuluje się bogactwo, miast rozwiniętych bardziej na południu Rusi niż właśnie w tej głuszy północnej. I to jest ciekawe zjawisko, dlatego że ono tłumaczy gwałtowny wzrost Moskwy, księstwa Włodzimierskiego we Włodzimierzu nad Kraźmą i kontynuującego jego rolę właśnie nowego ośrodka politycznego Moskwy, założonego dopiero w 1147 roku. Nie byłoby sukcesu Moskwy i tej nowej państwowości ruskiej, której podstawą była absolutna władza księcia, gdyby nie najazd mongolski, a to dlatego, że po prostu setki tysięcy ludzi osiedla się właśnie tam, w tej Głuszy Północnej, na tym Zalesiu, jak nazywano ten obszar, czyli za lasem, za Wielkim Lasem, gdzie Mongołowie już się tak specjalnie nie zapuszczają. Po prostu ci uciekinierzy tworzą bogactwo demograficzne Północnej Rusi, wzmacniają ją obecnością. A więc to wszystko razem świadczy o tym, że najazd mongolski to nie była igraszka, to nie była misja humanitarna, czy jakaś misja wspierająca Ruś w odwiecznej walce z Zachodem. To jest wymysł, rzecz jasna, ideologiczny z XX wieku, oparty na głębszej oczywiście tradycji wrogości Rosji do Zachodu. Ten wymysł nosi nazwę ideologii eurazjatyckiej, czy eurazjanistycznej. Sformułowana została ona, na początku lat 20. XX wieku na emigracji rosyjskiej po rewolucji bolszewickiej, gdzie pierwsi eurazjaniści, którzy mieli swoje centrum w Sofii, ogłosili taki manifest ideowy, zgodnie z którym zasadniczym, największym nieszczęściem Rosji zawsze jest Zachód. Zachód chce zniszczyć Rosję, zabrać jej duszę, zabić ją. Bolszewicy są oczywiście kolejnym wcieleniem zachodniej ideologii, która niszczy Rosję. Ale wszystko, co przeciwstawia Rosję Zachodowi, co oddziela Rosję od Zachodu murem wrogości, jest dobre. Tak interpretowali to eurazjaniści i z tego powodu uznali, że to właśnie najazd mongolski pierwszy pomógł Rusi osłonić się przed Zachodem właśnie taką tarczą, odmienności orientacji ku Azji, stąd właśnie nazwa całego kierunku eurazjanizm, a więc podkreślenie tego azjatyckiego elementu w tożsamości rosyjskiej, dowartościowania azjatyckiego elementu. Rosja wcale nie chce być tylko Europą, wcale nie chce się upodobnić do Zachodu. Rosja chce zachować swoją azjatycką komponentę, którą zawdzięcza Mongoło. Ta ideologia została podchwycona właśnie przez wspomnianego przez panią redaktor Lwa Gumilowa, syna największej poetki rosyjskiej XX wieku Anny Achmatowej. Ofiarę systemu talinowskich represji 25 lat spędził w łagrach za obronę dobrej pamięci o swoim rozstrzelanym ojcu, także zresztą poecie. Gumilow właśnie w łagrach choć to paradoksalne, zaczął szukać idei, która uzasadniałaby te wszystkie cierpienia Rosji, te nieszczęścia Rosji, których on sam także, jak miliony innych, doświadczył w czasach Stalina. Wtedy także zetknął się z również siedzącymi w łagrach wyznawcami ideologii eurazjanistycznej i spopularyzował ją już w czasach Breżniewa, kiedy był już wolnym człowiekiem, znaczy nie siedział w łagrze, w tym sensie był wolny i robił karierę profesora geografii, w Leningradzie zaczął pisać popularne książki, o których wspomniała pani redaktor, pokazujące Mongołów właśnie w roli wybawicieli ratujących Rosję przed wpływami Zachodu. Te książki odegrały ogromną rolę formacyjną dla opinii publicznej tej Rosji, która wybrała Putina, można tak powiedzieć. Bo choć Putin oczywiście był wynalazkiem służb specjalnych podsuniętym Jelcynowi jako nowy przywódca Rosji, to jednak Putin, pamiętajmy o tym, zdobył wielkie poparcie społeczne w swoim kraju. A podstawą tego poparcia było przekonanie, że to jest właśnie silny władca, spadkobierca tej tradycji samodzierżawnej Moskwy, który ochroni nas przed Zachodem, Zachodem, który zawsze chce zniszczyć Rosję. I ta właśnie ideologia, którą Lew Gumilow upowszechnił, sięga do czasów mongolskich, by przekonać, że... Mongołowie owszem, no może najazd nie był jakiś bardzo łagodny, ale i tak warto było przecierpieć chwilkę pod panowaniem mongolskim, bo ostatecznie Mongołowie pozwolili Rusi pozostać prawosławną, nie narzucili swojej pogańskiej wiary, nie narzucili również islamu, kiedy sami władcy mongolscy tej części Imperium Mongolskiego, pod którym pozostała Ruś, czyli tak zwanej Złotej Ordy, przyjęli islam, ale islamu nie narzucili Rusi, pozwolili ruskim poddanym wyznawać starą wiarę prawosławną. Wymagali tylko pełnego posłuszeństwa, podporządkowania i pilnego płacenia podatków. W zamian za kolaborację z mongołami, czyli podporządkowanie ich władzy i spełnianie roli poborców podatków, mongołowie nadawali tytuł wielkich książąt ruskich tym najbardziej skłonnym do kolaboracji książętom z Rusi. I ostatecznie to właśnie Moskwa wygra tę rywalizację o tytuł głównych kolaborantów okupanta mongolskiego i tak zbuduje dodatkowo swoją wielką karierę geopolityczną. No właśnie o tę kolaborację chciałam zapytać. Niektórzy historycy wskazują, że to był ten główny akt założycielski przyszłej potęgi Moskwy. Czy pan profesor się z tym zgodził? W pewnym sensie jej symbolem może być Wielki Książę Włodzimierski. No, przypominam, że jeszcze na początku wieku XIII Moskwa była bardzo maleńką osadą wewnątrz ważniejszego księstwa włodzimierskiego, we Włodzimierzu nad Klaźmą. Nie należy mylić tych dwóch Włodzimierzy, Włodzimierza Wołyńskiego, o tym księstwie włodzimierskim niejednokrotnie mówimy jako o sąsiedzie ziem polskich w tym czasie i tego Włodzimierza nad Klaźmą na północnym wschodzie ziem ruskich, które to właśnie miejsce jest centrum politycznym, nowym centrum politycznym, które odziedziczy, przejmie następnie Moskwa. Otóż właśnie książe Włodzimierza nad Klaźmą, Aleksander, zwany Nevskim, staje się pierwszym wyrazistym symbolem tej kolaboracji z Mongołami. Aleksander, który uzyskał swój przydomek newski od bitwy stoczonej ze Szwedami nad rzeką Newą, tam gdzie kilkaset lat później powstanie Petersburg, jest więc od samego początku swojej kariery sławny jako ten, który walczy z najeźdźcami z zachodu, w tym przypadku najpierw ze Szwedami. Następnie w służbie Nowogrodu Wielkiego, tej Republiki Kupieckiej na północy Rusi, która wynajmowała książąt do dowodzenia siłami zbrojnymi w walce o zabezpieczenie swoich interesów handlowych, Aleksander Newski, właśnie jako taki dowódca wojsk Nowogrodu, toczy walkę z rycerzami zakonu kawalerów mieczowych, który osiedla się na terenie dzisiejszej Łotwy w Rydze i okolicach i rzeczywiście rywalizuje z Nowogrodem wielkim o, o zwierzchnictwo nad tym północnym obszarem basenu Morza Bałtyckiego. To starcie, zwane bitwą na Lodowym Jeziorze, które być może nawet nie miało historycznie istotnego znaczenia, nawet jeśli w ogóle do niego doszło, bo i o to spierają się historycy, czy w ogóle było takie starcie. W każdym razie na pewno nie miało jakiegoś wielkiego epickiego charakteru w rzeczywistości. Zostało jednakże rozmuchane do takich Wymiarów no, wielkiego starcia Rusi z Zachodem, z łacińskim krzyżem na ramionach rycerzy, kawalerów mieczowych, niemieckiego zakonu, przez już 13-wiecznych kronikarzy ruskich, a następnie w imperialnej Rosji i co ciekawe w czasach Stalina zostało podniesione do rangi głównego symbolu antyzachodniej orientacji Rosji. Aleksander Newski jest jakby symbolem obrońcy Rosji przed najeźdźcami z Zachodu, z tym łacińskim krzyżem na ramieniu. I w takiej roli upowszechnił tę wizję koniecznej kolaboracji z Mongołami, współpracy przeciwko Zachodowi, najsłynniejszy chyba film propagandowy epoki sowieckiej, genialnego zresztą reżysera, Siergieja Eisensteina, pod tym właśnie tytułem Aleksander Newski. Nakręcony w 1938 dziewiątym roku film miał sławić nienawiść do Zachodu, do Niemców. No nie wszedł na ekrany w 1939 roku, bo Stalin zawarł pakt z Hitlerem, pakt Ribbentrop-Mołotow, więc trzeba było wstrzymać. Premierę, ale kiedy tylko Hitler napadł na Związek Sowiecki w 1941 roku, ten film stał się, no można powiedzieć, żelaznym punktem programu ideologicznego każdego następnego pokolenia Rosjan. I dzisiaj chyba każde dziecko i każdy dorosły i każdy starszy człowiek w Rosji zna ten film i zna jego końcowe słowa, przesłanie.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 Powiedział pan profesor przed chwilą o filmie Aleksander Newski Eisensteina. Ten film propagandowy kończą słowa. Kto do nas z mieczem przyjdzie, od miecza zginie. Ale z mieczem pojawiali się przecież Mongołowie i pytanie, dlaczego nie zginęli? To jest film pokazujący wielkie starcie, w którym Aleksander Newski bije wrogów z łacińskiego zachodu i uznaje kolaborację, to jest pierwsza scena filmu z Mongołami, z wysłannikiem Hana, który przyjeżdża do niego, za mniejsze zło. Z Mongołami zaczekamy Później się z nimi zmierzymy Natomiast teraz musimy pokonać Największe zło, czyli Zachód, który nas atakuje Takie jest wyjściowe przesłanie Tego filmu, a końcowe To słowa, kto z mieczem Na Ruś przychodzi, ten od miecza ginie To przesłanie, że Ruś, czytaj Moskwa Czytaj Związek Sowiecki, pokona każdego Wroga, a tym wrogiem jest zawsze Przede wszystkim Zachód I ta ideologia zatriumfowała Ostatecznie w czasach Putina który patronował no, największemu chyba konkursowi na najpopularniejszą postać historyczną Rosji. 50 milionów ludzi wzięło udział w Rosji, w tym plebiscycie, który wyłonił imię Rosji. W tym plebiscycie wygrał właśnie Aleksander Nevski przed takimi postaciami jak... Piotr Stołypin na miejscu drugim premier z początku XX wieku imperialnej Rosji, Józef Stalin, który zajął trzecie miejsce, na czwartym był Puszkin, na piątym Piotr Wielki, na szóstym Lenin, na siódmym Dostojewski, na ósmym rzeźnik warszawskiej Pragi i wielu innych miast, marszałek Suworow, na dziesiątym Iwan Groźny, Katarzyna na jedenastym. Ale Symbolem Rosji, Rosji XXI wieku stał się właśnie ten kolaborant mongolski Aleksander Nevski, który po swoich triumfach nad zachodnimi przeciwnikami stał się właśnie z nominacji hanów mongolskiej Złotej Ordy, poborcą podatków dla mongolskiego hana, krwawo ścigającym każdego księcia ruskiego, który ośmielił się przeciwstawić mongołom to jest właśnie symbol tej nowej orientacji rosyjskiej ku Azji przeciwko Zachodowi. To jest jednak bardzo bezpieczny ranking z Aleksandrem Newskim na pierwszym miejscu. Takie globalne skojarzenia z nazwiskami Lenina, Stalina, no niekoniecznie są dobrym PR-em dla współczesnej Rosji i dla wizji Putina tej współczesnej Rosji. Ale dlaczego narodziła się, panie profesorze, ta wizja zagrożenia ze wschodu, ta wizja zagrożenia z zachodu? Czy ono było rzeczywiście realne, skoro zbudowano taką antyzachodnią narrację? No cóż, myślę, że odpowiedź na to pytanie właściwie powinna nasuwać się sama. To jednak nie Zachód podbił Ruś w wieku XIII, tylko Imperium Mongolskie podbiło ją na 250 lat dość skutecznie. Czyli moja pomyłka, że ze wschodu byłaby jak najbardziej na miejscu. Poprawiłam się z Zachodem. Tak, myślę, że no, jakaś elementarna logika nakazuje takie właśnie spojrzenie na... Rzeczywistość historyczną owego czasu, ale można jednak dodać, no nie wiem czy na obronę, bo nie chciałbym bronić tego stanowiska, które reprezentuje ideologia Władimira Putina w żadnym wypadku, ale dla uzasadnienia swoich teorii, Lew Gumilow, wspomniany przez nas historyk fantasta, ofiara systemu stalinowskiego skądinąd, przytaczał takie oto fakty, że no przecież rzeczywiście na północno-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego jest instalowana ingerencja zachodu, czyli zakon kawalerów mieczowych. Rzeczywiście, to prawda. I rywalizując z Nowogrodem Wielkim, czyli Ruską Republiką Kupiecką. Z kolei od południa na Krymie penetrują wpływy handlowe miast kupieckich włoskich, przede wszystkim Genui. Tam Teodozja, Kaffa to są właśnie ośrodki kupieckie genueńskie, które no znów w tej wizji osaczenia przez Zachód oznaczają jakiś taki ruch kleszczowy, którym posuwa się Zachód od południa Włosi od północy Niemcy, a w środku oczywiście Polacy z Węgrami szturmują te pływy, czy to Kazimierza Sprawiedliwego, czy Leszka Białego na terenie księstw zachodnioruskich, czy koronacja króla węgierskiego na króla Halicza i Włodzimierza. To wszystko ma oznaczać, że ekspansja zachodu na ziemię ruskie trwa, no i stopuje ją dopiero błogosławiona okupacja mongolska. Tak wygląda ta ideologia, a rzeczywistość historyczna wzmacnia niewątpliwie pewne cechy prowadzące do tej ideologii, cechy mentalności politycznej w Rosji. Te cechy określają najcelniej sami Rosjanie, badacze rosyjscy. Juri Wotman, znakomity semiotyk rosyjskich czasów sowieckich, w jednej ze swoich błyskotliwych prac porównuje dwa systemy mentalności prawno-politycznej. Ten, który nazywa kulturą powierzenia siebie władzy, a więc ludność poddana władcy powierza mu się całkowicie, oddaje mu się. No Co zrobi władca? Może będzie dobry, może zły. My nie możemy dywagować, nie mamy na to wpływu. Powierzamy mu się. Będzie dobry władca, to może przeżyjemy. Będzie zły, to zginiemy. Powierzamy mu się na dobre i na złe. I kultura umowy. To znaczy nie ma poddanych, tylko są dwie strony układu. Poddani, a raczej obywatele umawiają się z władcą na pewnych warunkach. Będziemy ci posłuszni, jeżeli spełnisz takie, a takie warunki. Jeżeli nie, to wymawiamy ci posłuszeństwo. Otóż to jest właśnie granica dwóch kultur politycznych, która przebiega, umacnia się od wieku XIII między częścią ziem ruskich, podkreślę częścią, niecałością, a polską. Bo w Polsce wyrabia się właśnie tak jak w niektórych innych krajach zachodniej Europy Kultura umowy A więc duchowieństwo, a potem można władcy świeccy Wymagają od władcy, od księcia Zawarcia układu, który zobowiązuje obie strony Jeśli władca nie będzie przestrzegał pewnych praw Gwarantujących wolności poddanym, czyli obywatelom To straci prawo do władzy Natomiast na Rusi, zwłaszcza w tej tradycji mongolskiej tej Rusi, którą najlepiej reprezentuje Moskwa, dominuje to właśnie nastawienie, no, Han jest poza wszelką kontrolą. Ten władca, który rezydował najpierw w Karakorum, władca całego Imperium Mongolskiego, a potem już tylko dla tego ruskiego Uusu, jak go nazywano, czyli dla tej całej wschodniej Europy podporządkowanej. Złotej Ordzie, bo tak się nazywała ta zachodnia część Imperium Mongolskiego. Stolica Złotej Ordy znajdowała się w Saraju nad Wołgą. Ten władca, wielki han rezydujący w Saraju nad Wołgą, był poza no, nie tylko wszelką krytyką, możliwością oporu, po prostu trzeba poddać się jego wyrokom. Tak jak poddał się Aleksander Newski, który jeździł tam po nadanie mu tytułu wielkiego księcia i wiedział, że za każdym razem, kiedy jedzie do Saraju, może nie wrócić, może go otruć po prostu Han. I tak też zresztą Aleksander Newski skończył, jak wielu innych wielkich książąt. Poddawano się temu z fatalizmem. Ten władca najwyższy jest tak ważny, że, że tu nie ma mowy o żadnym układzie, żadnych warunkach, po prostu oddajemy mu się, powierzamy mu się. Drugi teoretyk rosyjski, Władimir Boczarow, mówi także o porównaniu dwóch kultur politycznych w stosunku do przemocy. Otóż kultura, którą nazywa wschodnią, a ma na myśli Rosję w istocie, to jest kultura akceptująca przemoc władzy, nie tylko wobec sąsiadów, czyli nie tylko to, że władza ma prawo podbijać inne kraje, ale ta kultura polityczna rosyjska akceptuje przemoc wobec własnej ludności. Władca ma prawo zabijać swoich ludzi, bo tylko w ten sposób poświadcza swoją ojcowską, paternalistyczną, przewagę nad poddanymi, że może użyć kija, pałki czy miecza, nie tylko żeby poskromić sąsiadów, ale żeby zaprowadzić porządek w domu. Może wyzabijać połowę ludności, bo tylko w ten sposób trzyma się jakiś porządek. No i po zachodniej stronie tego podziału jest zupełnie inna kultura stosunku wobec przemocy. Nie akceptujemy przemocy władzy wobec nas samych. Protestujemy. W imię wolności. Nie zgadzamy się na to, żeby władza, nasza władza, nawet przez nas wybrana, używała wobec nas przemocy. Taka jest różnica między tymi dwiema kulturami. Otóż niewątpliwie panowanie mongolskie umacnia przy wszystkich swoich pozytywnych elementach, bo pamiętajmy o tym, że panowanie mongolskie uczyło także pewnych rzeczy pozytywnych swoich ruskich poddanych. Uczyło organizacji wielkich przestrzeni. To był system kurierów, to był system poczt, to mongołowie wprowadzili nowoczesną pocztę pierwsi, mongołowie wprowadzili urzędy celne. No nie wiem, czy to taki pozytywny element, ale w każdym razie nowoczesny. Prowadzili. Także no, sprawne zarządzanie ogromną przestrzenią polityczną, niewyobrażalną wcześniej. Pod wieloma względami byli nauczycielami późniejszych Rosjan. Ale niewątpliwie uczyli także właśnie podporządkowania tej przemocy, przemocy niewyobrażalnej, przychodzącej z takiej wysokości, że można się jej tylko biernie poddać. I śladem tego są słowa w języku rosyjskim, które nawet do polskiego przeszły z mongolskiego, takie jak kajdany, po rosyjsku kandały, czy dyby, to słowo akurat po rosyjsku i po polsku znaczy to samo. Czy opała, czyli niełaska, to są wszystko słowa z języka mongolskiego przejęte, symbolizujące tę przemoc, którą mongolowie wprowadzają na Ruś. Panie profesorze, 123 lata rozbiorów Polski i marzeń, by być wolnymi Polakami, to nam się udało po owych 123 latach. Co prawda aż 250 lat okupacji mongolskiej, ale przecież wspólne słowiańskie korzenie. Dlaczego nie było powrotu do tej słowiańskości, do tradycji Rusi? Tylko pozostała ta fascynacja no brutalnością mongolską. Oczywiście w tradycji rosyjskiej rozwijającej się w następnych wiekach są różne warstwy, różne elementy i ta idea słowiańskości, pan słowiańskości także odgrywa w niej ważną rolę, wykorzystywana dla uzasadnienia rosyjskich aspiracji do panowania nad innymi narodami słowiańskimi. Dziedzictwo mongolskie pod tym względem zostawia i tego rodzaju spuściznę, zatrutą spuściznę że nie obejmowało ono równomiernie całej Rusi, ale właśnie ono w pewnym sensie różnicuje wewnętrznie także ziemię ruską. Najsilniej podporządkowana tej dominacji mongolskiej jest ta Ruś, która współpracuje z nią chętnie, dobrowolnie, a więc Włodzimierz nad klaźmą, Moskwa, ci, którzy przyjmują tę rolę poborców podatków dla wielkiego hana w Saraju. Inni się buntują, no ale są krwawo za to represjonowani przez ekspedycje, którymi dowodzi z łaski Hanna, wielki książę włodzimierski czy później moskiewski. Są także te księstwa ruskie, które są na marginesie wpływów mongolskich, bo po prostu leżą za daleko od Saraju. To jest z jednej strony właśnie Nowogród no bo ten leży najdalej, gdzieś nad Bałtykiem i nad Morzem Białym, rozciąga swoje posiadłości. Psków, jeszcze dalej na zachód, wysunięta Republika Kupiecka. Tam Mongołowie, no bardzo pośrednio, powiedziałbym, tylko dotykają rzeczywistości codziennej mieszkańców tych ważnych republik kupieckich. Z kolei na zachodzie, a więc na tym terenie, gdzie właśnie w tym czasie umacniają się księstwa halickie, włodzimierskie w XIII wieku, gdzie mam na myśli oczywiście Włodzimierz Wołyński w tym przypadku, gdzie poprzez ich intensyfikujące się kontakty nie tylko militarne, ale przede wszystkim handlowe. Codzienne ludzkie kontakty z sąsiadami z zachodu, czyli właśnie księstwami polskimi, piastowskimi, z królestwem węgierskim. Wytwarza się coś w rodzaju, powiedziałbym, osmozy kulturowej między tymi księstwami zachodnioruskimi a sąsiadami ze świata łacińskiego, europejskiego. Tam także wpływy mongolskie nie mają aż tak decydującego, rozstrzygającego znaczenia. I to właśnie sprawi, że Moskwa, która najsilniej orientuje się na lojalność wobec dziedzictwa mongolskiego i przyjmuje potem w wieku XIV ideologię zbierania ziem ruskich, to jest hasło, które przyjął wielki książę moskiewski Iwan Kalita od 1320 roku panujący nad Moskwą, to hasło oznacza, że wielcy książęta moskiewscy, którzy urośli na tej kolaboracji z Mongołami, chcą odegrać rolę zjednoczycieli wszystkich ziem ruskich i narzucić im właśnie swoją wizję ruskości, przefiltrowaną przez mongolskie panowanie, w którym owszem zachowana jest prawosławna religia. To, co bardzo ważne, dokonuje się właśnie pod koniec okresu, który dzisiaj omawiamy, to przeniesienie stolicy tego północno-wschodniego księstwa ruskiego z Łodzimierza nad klaźmą do Moskwy i przeniesienie wraz z tym z Łodzimierza nad klaźmą do Moskwy metropolii prawosławnej, czyli jakby zwierzchniego biskupstwa prawosławnego które lokuje się na Kremlu Moskiewskim, u boku, a raczej pod władzą wielkiego księcia moskiewskiego, prawosławie moskiewskie oczywiście, zostaje podporządkowane interesom politycznym ambitnych wielkich książąt moskiewskich. To przeniesione z Kijowa? To jest właśnie niestety droga, jaką przebywa hierarchia prawosławna, ta zwierzchnia wskutek najazdu mongolskiego, bo przecież Kijów został dwukrotnie zrównany z ziemią, najpierw przez Andrzeja Bogolubskiego, jeszcze przed Mongołami, a potem przez Mongołów. Nie ma gdzie siedzieć, że tak powiem, władykom, arcybiskupom. Migrują zatem w ślad za tym ośrodkiem realnej władzy wśród księstw ruskich. Tak właśnie dochodzi do przeniesienia do Włodzimierza nad klaźmą, a potem do Moskwy, tego ośrodka metropolitalnego. Później odbuduje się równolegle ten ośrodek w Kijowie i zostanie on związany już w wieku XIV z Litwą, a później z Unią Polsko-Litewską, kiedy Kijów znajdzie się pod zwierzchnością najpierw Wilna, a potem wspólnoty państwa polsko-litewskiego i od tej pory będą rywalizowały dwa ośrodki metropolitalne prawosławia wschodnio-słowiańskiego, to znaczy ten moskiewski i kijowski. Ale właśnie od czasów Iwana Kality, tego najbardziej posłusznego kolaboranta Złotej Ordy, Wielkiego Księcia Moskiewskiego z początku wieku XIV, Moskwa ogłasza swoje ambicje, że to ona zbierze wszystkie ziemie Rusi te z czasów Początku państwa ruskiego i że podporządkuje je wszystkie władzy na Kremlu moskiewskim i modelowi politycznemu, o którym mówiliśmy przed chwilą, modelowi powierzenia siebie władcy, modelowi także uznania prawa władcy do przemocy wobec własnych poddanych. Takie są skutki długofalowe panowania mongolskiego. Ale jaką rolę w tym wszystkim odgrywało Pogańskie Księstwo Nadbałtyckich Wojowników Litwinów, które pojawia się w tej historii? Litwini robią, można tak powiedzieć, najbardziej błyskotliwą karierę w Europie Wschodniej. Właśnie między mniej więcej połową wieku XIII a końcem wieku XIV, w ciągu stu kilkudziesięciu lat, zbudowali największe w istocie imperium na całym tym obszarze. Podstawą sukcesów tego imperium było wykorzystanie przez stosunkowo nieliczny, niezwykle bitny, pogański lud bałtyjski, czyli Litwinów, luki siły, jaka powstaje, to już bardziej w XIV wieku, kiedy słabnie, Złota Orda, ten mongolski ośrodek władzy podporządkowujący sobie ziemie ruskie, słabnie Złota Orda wskutek wewnętrznych konfliktów. Właśnie no, wciąż trwają walki o tron między różnymi pretendentami do tego tronu Złotej Ordy i to właśnie sprawia, że ów uchwyt władzy mongolskiej nad księstwami ruskimi staje się luźniejszy, ale jednocześnie wciąż dość dolegliwy, żeby książęta Ruscy, którzy przecież nie zostali usunięci z tych ziem, nadal są wszyscy książęta Ruscy prawosławni, tyle że uznający zwierzchność mongołów. Tak funkcjonowali nadal i płacący im podatki. Otóż w momencie, kiedy Litwini rozpoczynają swoją ekspansję w końcu XIII wieku już wyraźnie, w kierunku południowym od wybrzeża Morza Bałtyckiego przez obszar dzisiejszej Białorusi ku terenom dzisiejszej Ukrainy, ku Morzu Czarnemu, to bez walki praktycznie rzecz biorąc poddają im się książęta Ruscy rezydujący na tych obszarach, ponieważ uznają, że zwierzchność litewska będzie mniej dolegliwa od zwierzchności mongolskiej. Mniejsze podatki Słabsze ryzyko wyniszczających wypraw odwetowych. Krótko mówiąc, panowanie litewskie zostało uznane za dużo mniejsze zło od nawet słabnącego panowania mongolskiego, które można było zrzucić właśnie w takim momencie, kiedy Mongołowie nie byli w stanie skutecznie zablokować tej ekspansji litewskiej. I to jest cała tajemnica sukcesu ekspansji litewskiej, dokonanej przede wszystkim między końcem wieku 13, a no mniej więcej latami 70 wieku XIV. To jest ten czas, kiedy od króla Mendoga, Mindowe połowy wieku XIII poprzez Giedymina, Olgierda, Kiejstuta Władcy niezwykle sprawni bojowi władcy litewscy potrafią nie tylko utrwalić panowanie nad terenem dzisiejszej Litwy w całości, ale rozciągnąć je stopniowo na dużą część terenu dzisiejszej Białorusi i Ukrainy właśnie wykorzystującową lukę siły, o której mówiliśmy, lukę, w której jednakże nie zabrakło całkiem sił zewnętrznych, bo przecież książęta polscy, zwłaszcza z Małopolski i Sandomierzczyzny, jak też królowie węgierscy, wciąż rywalizują o wpływy na terenie zachodniej Rusi i to właśnie Litwa wkracza jako kolejny rywal w walce o przewagę nad tymi księstwami zachodnioruskimi. Rywal, który będzie ścierał się z Polakami i z Węgrami na tym obszarze.